program trzeci polskiego, radia czwartek 25 czerwca, Marcin Mokowski Dzień dobry, minęła szósta, serwis trójki, Anna Zaleśna i Tomasz Łowiński. Nic nowego nie mają nam do powiedzenia synoptycy. Burze intensywne opady. Tej nocy najgorzej było na Śląsku. Nie ma co marzyć o wejściu do strefy euro. Bruksela daje rządowi 3 lata na ograniczenie deficytu. Policjanci czekają na zaległe dodatki. Jeśli się nie doczekają, to odczują na pewno mieszkańcy. Na początek powodziowy raport z południowej części kraju. To była najtrudniejsza noc na Śląsku i pod Od wielu godzin zamknięta jest droga krajowa numer jeden w okolicach Pszczynę. Trasa została kompletnie zalana. Woda sięga tirom do połowy koła. W Czechowicach, dziedzicach podtopiony został dworzec kolejowy. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany. Pompowanie wody z torów i nastawni zajmie nawet kilkanaście godzin. W Bielsku Białej ulice po oberwaniu chmury w krótkim czasie znalazły się pod wodą. Podtopiony został m.in. budynek szpitala. Niewiele lepiej jest na Opolszczyźnie dolnym Śląsku pod. W Karpaciu i w Małopolsce we wszystkich tych regionach największy problem sprawiają nieduże rzeki, jak bysina, która płynie w okolicach Myślenic. Coś okropnego było. Poszła woda z lasu, przyniosła pełno kamieni, zamuliło wszystko. Zalała podwórko, piwnicę, cały ogród zdewastowany. No i katastrofa. Tutaj zalało nam sklep. Metr ponad barierki woda przechodziła. Niestety takie nagłe burze w najbliższym czasie nie ustąpią. Najgorsze jeszcze przed mieszkańcami południowo-zachodniej Polski, mówi hydrolog Marianna Sasin. Najtrudniejsza sytuacja jest na górskich dopływach Górnej i Środkowej Odry. Tam już mamy strefę stanów wysokich. Miejscami już są przekroczone stany alarmowe. Na ten obszar właśnie prognozowane są burze intensywne opady i tam spodziewamy się dalszych wzrostów stanu wody. A strażacy mogą się spodziewać, że nieprędko odpoczną. Ale rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak uspokaja. I tak jest coraz lepiej. Sytuacja powraca do normy. Strażacy w województwach południowych interweniowali zaledwie około 350 razy. Dla porównania poprzedniej doby odnotowano niemal 2000 interwencji. Powodziowy raport wkrótce także zapraszamy do trójki. O 6.40 połączymy się ze sztabami kryzysowymi w województwach, w których sytuacja jest najpoważniejsza. Oddalają się polskie marzenia o wejściu do strefy euro. Nieoficjalne informacje z Brukseli sprawdziły się. Polska dostała czas do roku 2012, aby zmniejszyć nadmierny deficyt budżetowy. To, że dziura jest zbyt duża, to nie jest wyłącznie efekt kryzysu. Zabrakło działań w czasach koniunktury gospodarczej, mówił unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia. To efekt rządów ostatnich pięciu lat, ale nie chcę wytykać palcem konkretnych premierów czy ministrów finansów, z którymi się spotykałem, a było ich wielu. Ale premier Donald Tusk uspokaja, nadmierny deficyt to nie tylko polski problem. Polska nie postuluje łagodzenia tych kryteriów, natomiast będziemy zawsze postulowali równe traktowanie wszystkich państw. I rzeczywiście, jeszcze większy problem z deficytem mają Niemcy. Rząd w Berlinie przedstawił założenia budżetowe na przyszły rok. Niemcy dziurę powiększają, choć zdają sobie sprawę, że prędzej czy później Bruksela będzie interweniować. Tylko w przyszłym roku deficyt budżetowy ma wynieść 86 miliardów, co ponad dwukrotnie przekroczy dotychczasową rekordową wartość deficytu z 1996 roku. Rekordowa eksplozja zadłużenia budżetu federalnego jest wynikiem